Na dnie Całkiem sam Na dnie Gdy odchodzi dusza bratnia, żadne łzy czasu nie cofną Wyje do pełni jak wilk na prerii zwanej samotnią Wspominam dni, kiedy wszystko było proste Zanim liczne gry poraniły niczym kolce Przy mnie gruba forsa, jest tego cała walizka Oddałbym je co do grosza, by móc znowu cię uściskać Mam reklamówkę złota, każdy gram ciąży okrutnie Kiedy wiem, że przez ten szajc wyłapałeś za mnie kulkę, brat W każdej minucie widzę twoje martwe oczy Zastygły w bólu, też go czuję, doskwiera mi każdej nocy Jak trucizna poprzy się przez żyły, zżera mnie jak rak To nowy wymiar samotności. Bycie ziomku brak Mam twardy kark Nigdy nie bałem się krat Tęsknoty, słony smak Jak rwąca rzeka płynie Został tylko żal Kokałyski, zioło, krak Ten świat jest gówno wart Kiedy nie ma Ciebie przy mnie Znowu piję sam I rozliczam wszystkie grzechy Kolejna plaszka do dna Zalewa mnie gorzki przesyt Ku pamięci twojej słonał zaspada na blu Gdybym tylko cofnął czas Gdybym czas cofnąć mógł I Na dnie Spotkamy się tam na szczycie góry Plecak dawno spakowany Długo dźwigam bagaż Obciążony od dzieciaka bary Te los udary Przeklęte niczym Pandory puszka Tęsknię za tobą stary W testamencie tylko pustka Pada mi trzustka Od koktajlu w którym brak protein 40% płynie wartko Grzęzny w tej topieli Chciałbym sobie szczelić w łeb Ale brak odwagi Taki ze mnie kozak Tylko innych umiem ranić Szlub się spalił, obserwuję dym ulotny Rozpłyną się jak gry w tym plugawym mieście zbrodni Same kłopoty, zostałem z nimi jak palec Jeśli nadejdą wzloty, to nie będę miał z kim szaleć W rozpaczy szale, resztki mostów palę bez powrotu Czy mam żyć tyle co kot, które dziś straciłem w mroku Życie jak szalet, brudne, pełne pokus Brak mi zalet, mogło być jak balet, Nikt mnie nie nauczył kroków Znowu piję sam i rozliczam wszystkie grzechy Kolejna plaszka do dna dla mnie gorzki przesyt Ku pamięci twojej słonałca spada na dół. Gdybym tylko cofnął czas Gdybym czas cofnąć mógł I tkiem tu sam na dnie Całkiem sam na dnie Kostucha tropi bezlitośnie Kosa chcesz mi ścinać Oszukałem przeznaczenie Przed prawem uciekam pirat szczały nie nawiwa, wiem, że naważyłem piwa Muszę żyć za nas oboje, nigdy się nie zatrzymam Do złej gry pewna mina, bo co więcej mi zostało Amunicja w magazynku, nadzieja by się obudzić rano Godzę się z karą, bo nieunikniona jak pochówek To ja powinienem zginąć, byś twoim dozgonnym druhem Słyszę za uchem, szepty to demony, śmieją się do bólu Mówią masz co chciałeś, samozwańczy królu szczurów Nie zabierałem umów, ale on cierpliwie czeka Gdy popełnię grzech śmiertelny Pozbawię życia człowieka Mogłem cię pomścić, ale nie potrafiłem Wybacz mi bracie, co dzień żałuję, że żyję Zapisuję chwilę i przy twoich zwłokach klękam Kocham cię bracie, widzimy się u bram piekła